Rozdział 20. Zniszczenie Asyrii typem zniszczenia niegodziwych. Gdy Jezus Chrystus przyjdzie po raz drugi, niewielu ostanie się po przyjściu Pana. Resztka Jakuba powróci. Porównaj z rozdziałem 10 Izajasza. Biada tym, co krzywdzący wydają ustawy, którzy rozpisują dekrety ucisku. Aby słabych odepchnąć od sprawiedliwości... By pozbawiać prawa biedotę ludu mojego By wdowy stały się ich łupem I by mogli ograbiać sieroty I co zrobicie w dzień nawiedzenia Kiedy zagłada nadejdzie z dala Do kogo się uciekniecie po pomoc I gdzie zostawicie swe bogactwa Beze mnie skulą się pomiędzy jeńcami Albo padną wśród pomordowanych po tym wszystkim nie uśmierza się gniew jego i ręka jego pozostaje nadal wyciągnięta. Ach, ten Asyryjczyk, rózga mego gniewu i bicz w mocy mej zapalczywości. Pośle go przeciw narodowi obłudnemu, przykaże mu, by lud, na który się zawziąłem, ograbił i złupił doszczętnie, by deptał go jak było to na ulicach. Lecz on nie tak będzie uważał i serce jego nie tak będzie rozumiało. Bo w jego umyśle plan zniszczenia i wycięcia w pień narodów bez liku. Albowiem powie, czyż moi książęta nie są królami? Czyż kalno nie jest jak Karkemisz? Czyż nie jest Hamat jak Arpad, a Samaria jak Damaszek? Jak moja ręka dosięgła królestw bożków, których posągi liczniejsze były niż w Jerozolimie i w Samarii, jak uczyniłem Samarii i jej bożkom, Czyż nie tak zrobię Jerozolimie i jej bożkom? I stanie się, że gdy Pan dokona całego swego dzieła na górze Syjon i w Jerozolimie, ukaże on owoc pysznego serca króla Asyrii i bezczelność jego wyniosłych oczu. Powiedział bowiem, działałem siłą mej ręki i własnym sprytem, bo jest rozumny. Przesunąłem granice narodów i rozgrabiłem ich skarby a mieszkańców powaliłem jak mocarz. Ręka moja odkryła jakoby gniazdo bogactwa narodów, a jak zbierają porzucone jajka, tak ja zagarnąłem całą ziemię i nie było nikogo, kto by zatrzepotał skrzydłem, nikt nie otworzył dzioba, nikt nie pisnął. Czy się pyszni kiera wobec drwala? Czy się wynosi piła ponad tracza? jak gdyby bicz chciał wywijać tym, który go unosi, jak gdyby kij chciał się podnieść, jakby nie był z drewna. Prze to Pan, Pan Zastępów, ześle wycieńczenie na Jego tusze. Pod Jego świetnym wyglądem rozpali gorączkę, niczym płomienie ognia. Światłość Izraela stanie się ogniem, a święty Bóg Izraela płomieniem, który pożre i pochłonie Jego ciernie i głogi w jednym dniu. Strawi bujne zarośla jego lasu i jego ogrody Od duszy do ciała wszystko wyniszczy I będzie jak niosący chorągiew, który pada Ostatek drzew w jego lesie da się policzyć Że dziecko będzie mogło to spisać W owym dniu resztka z Izraela i ocaleni z domu Jakuba Nie będą więcej polegać na tym, który ich poraził Ale prawdziwie oprą się na Panu, świętym Bogu Izraela Resztka powróci Resztka z domu Jakuba powróci do Boga Mocnego. Bo choćby lud Twój, o Izraelu, był jak piasek morza, jednak resztka ich powróci. Postanowiona jest zagłada, która dopełni sprawiedliwość. Pan Bóg zastępów wykona postanowioną zagładę na całej ziemi. Dlatego tak mówi Pan Bóg zastępów. Ludu mój, co mieszkasz w Syjonie, nie lękaj się, Asyryjczyka, który cię różgą uderza i bicz swój na ciebie podnosi na wzór Egiptu. Bo chwilka jeszcze, a skończy się moja zapalczywość i gniew mój obróci się ku ich zagładzie. Pan zastępów wzbudzi bicz na niego, jak wtedy, gdy poraził Madianitów przy skale Orebu lub gdy wzniósł laskę swą nad morze na drodze Egiptu. W ów dzień, dzięki namaszczeniu, spadnie z jego pleców brzemie i jarzmo z szyi. Oto przybywa do Ajat, przechodzi przez Migron, w Mikmas zostawia swój tabor. Przekraczają wąwóz w Geba, stają na nocleg, Rama się boi, Gibea Saulowa ucieka. Córko Galim, krzycz na cały głos, niech usłyszy Lajsz, biedny Anatot. Madmena umyka Mieszkańcy Gebim zbierają się do ucieczki Od dziś jeszcze będzie w na postój Potrząśnie ręką na górę Cury Sionu, Na wzgórze Jeruzalem Oto Pan Pan zastępów Gwałtownie zetnie korony drzew Wysokie zostaną ścięte A wyniosłe ku ziemi pochylone Gęstwiny lasu Przetrzebi toporem I Liban padnie ścięty przez mocnego Boga.